Błękitna parasolka. W Śródmieściu nie ma już nigdzie światła elektrycznego. Wracam na ulicę księdza Skorupki. Wracam, ale którędy? Wypytuję się przechodniów i żołnierzy Śródmieścia. Łatwo ich odróżnić, bo oni noszą panterek. Wskazówki, których mi udzielają, nanoszę na plan Warszawy. Zapytuję, w którym miejscu można przedostać się na ulicę Kruczą. Informacje dostaję wystarczające, ale każdy z przechodniów chce mi pomagać. Pytają, dlaczego nie leżę w szpitalu. Zdają sobie sprawę, że muszę wyglądać koszmarnie. Pocisk z granatnika spowodował duże krwawienie, które poplamiło mi mundur, o który zawsze, aż do przesady dbałem. Najgorsze są spodnie, które najbardziej ucierpiały, zwłaszcza podczas przejścia kanałami. Zdają sobie sprawę, że tu, w śródmieściu, wzbudzam uczucie współczucia, a może litości, czego nie znoszę. Podpierając się laską, przysposobioną z gałęzi zwalonego przez pocisk drzewa na skarpie, niosąc na plecach odbiornik radiowy Philipsa, staram się jak mogę nie zwracać na siebie uwagi. Podczas wędrówki kanałami uległ zniszczeniu mój aparat fotograficzny Korel wraz z naświetlonymi kliszami 6x6, który trzymałem w chlebaku. Tych naświetlonych klisz była ponad setka. Gdy dowlokłem się prawie do przejścia na drugą stronę pod alejami jerozolimskimi, postanowiłem odpocząć. Wtedy zaczepił mnie mężczyzna, którego twarz wydała mi się znajoma. Zapytał mnie, czy przypadkiem nie jestem żołnierzem Starego Miasta. Tak, odpowiedziałem. Wróciłem przed wczoraj kanałami, proszę pana, ale przepraszam, mówię. Ja pana skądś znam. Znam na pewno. Pan jest znakomitym krawcem, pan chwasek. Nie tak dawno szyłem u pana garnitur, a ponadto znam doskonale pana syna. Całymi godzinami ćwiczyliśmy razem partytury szopenowskie. Pana syn był dla mnie niedoścignionym wzorem znakomitej techniki fortepianowej, mówią do mężczyzny. Uściskaliśmy się serdecznie. Mój syn walczy na starym mieście, zatroskał się mężczyzna. Czy przypadkiem go pan nie spotkał? Niestety, nie trafiliśmy na siebie, powiedziałem... Pocieszałem pana Kwaska jak mogłem, nie potrafiłem jednak zataić faktu, że Stare Miasto jest straszliwie zniszczone ciągłymi bombardowaniami. Ale musi pan wiedzieć, że żołnierze nauczyli się kryć przed pociskami i bombami. Niech pan żywi nadzieję. Z tymi słowami pożegnaliśmy się z panem Kwaskiem i pośpieszyłem dalej do wykopu pod alejami jerozolimskimi. Po przejściu cofnąłem się nieco do ulicy Kruczej i kruczą polecono mi dostać się do Chorzej. Byłem już mniej więcej w połowie drogi do chorzej, gdy spostrzegłem, że moja ciotka rodzona, siostra mamy, małżonka wuja Edwarda Metlera, idzie mi naprzeciw w towarzystwie żołnierzy AK Śródmieście. Uśmiechnięci rozmawiali ze sobą wesoło. Oparłem się o ścianę jakiegoś domu i wbiłem moje ropiejące oczy w rozweseloną cioteńkę, która nie poznając mnie przeszła dalej. Osprowadziłem ją chwilę wzrokiem, gdy ona nagle zatrzymała się, odwróciła i krzyknęła –– Ach, Andrzej! – poczem osunęła się zemdlona, podtrzymywana przez zaskoczonych kolegów. Dalszą drogę do szpitala na ulicy Skorupki doniesiony zostałem przez kolegów ciotenki Ireny. Pobyt w szpitalu i wspaniałą opiekę, jaką mnie tam otoczyła ciocia Irena, Operację na moje oczy wykonaną przez doktora Januszewskiego i odznaczenie przez kapitana Topolnickiego już państwu opisywałem w poprzednich parasolkach. W tym miejscu chciałem jednak gorąco podziękować córce pana doktora za sprowadzenie ojca do szpitala, aby mnie operował. Kobiety żyją zazwyczaj nieco dłużej od mężczyzn. Ta panienka opisana przeze mnie jako zjawisko o nieprzeciętnej urodzie, Musi mieć dzisiaj około 74 lat. W szpitalu na Skorupki odwiedził mnie także pan inżynier Wiszyniewski, który pozostawił mi swoją broń, pistolet dziewiątkę fn -kę. Po tygodniu rekonwalescencji byłem już zdrów na tyle, że mogłem na nowo wstąpić do wojska. Kłopotem była tylko prawa noga, która ropiała i nie chciała się zagoić. Ale w tym momencie... W szpitalu spotkałem Zbyszka Klimasa, narzeczonego mojej siostry Barbary. Zbyszek był porucznikiem i kwaterował na ulicy Mokotowskiej przy Placu Zbawiciela. Po krótkiej rozmowie Zbyszek stwierdził, że przyjmuje mnie do swojego oddziału. Będę miał dyżury nocne na punkcie obserwacyjnym. Natychmiast się orientuję, że na Śródmieściu nie ma takiej ruchomej wojny jak na Starym Mieście. Tu panuje wojna pozycyjna. Na Mokotowskiej przeżywam ostatnią płonną nadzieję na amerykański dzienny zrzut broni nad Warszawą z setek bombowców. Broń spada z olbrzymiej wysokości na białych spadochronach. Ze względu na artylerię niemiecką przeciwlotniczą bombowce suną partiami bardzo, a to bardzo wysoko. Z takiej wysokości nie można celować zrzutem. Z początku Niemcy nie widzą co spada na spadochronach i otwierają do nich niezwykłą kanonadę z broni maszynowej. Takiej kanonady to ja jeszcze nigdy nie słyszałem, nawet na Starym Mieście przy opanowywaniu gęsiówki, gdy Niemcy gnali ze wszystkich wież. Bocianów do naszej zdobycznej panterki, czy nawet bardzo silna kanonada, gdy starówka przebijała się bezskutecznie przez dworzec gdański na Żoliborz. Nie było czegoś takiego jak tu, na Mokotowskiej, gdy tysiące karabinów, zwykłych i setki maszynowych waliły do spadających zasobników. Od pierwszej chwili można było ocenić, że wiatr zniesie zasobniki na stronę niemiecką. Mnie, doświadczonemu starówką żołnierzowi, nie tyle żal było zniesionych przez wiatr zasobników, ile przykra była kanonada niemiecka, którą słyszało się ze wszystkich stron i która mówiła, że jesteśmy zamknięci ze wszystkich stron i z okrążenia się nie wydostaniemy. Jasne też było, że Sowieci nie przyjdą z żadną pomocą. Przychodziły informacje, że jest desant na Powiślu, są jacyś żołnierze radzieccy i polscy berlingowcy. Ale jest to desant pozorowany, to znaczy propagandowy dla Zachodu i Ameryki. Dziś wszyscy o tym wiemy jak było. Ja szczególnie w swoich audycjach jutrzenki uwypukliłem walki baonu Zośka i Starego Miasta pod dowództwem kapitana Jerzego Białousa. Ten żołnierz o ukraińskim nazwisku opisywał przepiękną, sugestywną polszczyzną obronę Powiśla. Zarządził przebijanie się oddziału nie za Wisłę, ale ponownie do Śródmieścia. Przebili się tylko we trójkę. Jerzy Białołus, nieposzlakowany dowódca Zośki, który nie najładniej był opisywany przez żołnierzy kolegów, a może kolesiów, których komuna kupowała za stanowiska. Tak, to przykre, ale nawet kupowała żołnierzy Zośki. Niektórzy przechodzili na Czerwony Ogródek, skonstruowano dla nich tak zwany ZBOWIT – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Mnie te związki w ogóle nie interesowały. Błyskawicznie doszedłem do przekonania, że Polskę i ojczyznę należy budować przez edukację. Wielką, powszechną edukację na tak zwanych kompletach, która powinna zawierać wiedzę wszechstronną, przede wszystkim tyleż przyrodniczą, co humanistyczną. A ten humanizm ma być środkiem impregnującym nauki matematyczno-przyrodnicze. Ale przepraszam za odejście od tematu, już wracam do drugiej połowy września. Myślałem wtedy o zakonserwowaniu broni, czyli pistoletu i amunicji. Mam przygotowany pojemnik metalowy na pistolet i około setki amunicji. Wszystko owinięte szmatami i zalane olejem zostaje zakopane. Trzeba pożegnać się ze wszystkimi. Moją najdroższą koleżanką Kulą, Jadwigą Augustyńską-Latoszyńską. Zapragnąłem też odwiedzić moją nauczycielkę muzyki z okresu okupacji niemieckiej, panią Stokowską. Ziemiankę z Polski południowo-wschodniej. Przed wybuchem powstania mieszkała na ulicy Koszykowej w budynku, który istnieje do dnia dzisiejszego. Była to godna, wszechstronnie wykształcona pani, która nadawała mi sens życia i nie tylko muzycznego, ale także promieniowała wielkim patriotyzmem. Postanowiłem zobaczyć, czy przetrwała powstanie. Zameldowałem odejście na godzinę. Zbyszek Klimas zezwolił mi na to odejście. Doszedłem na Koszykową, gdyż z Mokotowskiej było to zaledwie parę kroczków. I mimo tego, że po płaskim terenie poruszam się z łatwością, mimo bolącej nogi, na Koszykowej dostrzegłem pewną trudność. Pani nauczycielka mieszka na trzecim piętrze. Nie wiem, jak długo wdrapywałem się na to piętro. Wszedłem właściwie rękoma, nie nogami, wciągając się po poręczy. Ale doszedłem, niosąc dodatkowo ze sobą dwa litry czystej wody, cały zapas sucharów, który miałem i trochę cukru i miaski owsianej. Pukam do drzwi, raz, drugi, trzeci, gdy w końcu otwiera mi stokowska. Zmęczony wdrapywaniem się na piętro, opieram się o futrynę. Wychudzona, aczkolwiek piękna twarz pani nauczycielki, zdaje się mnie nie poznawać, pyta więc. Czym ci mogę służyć, chłopcze? Jestem pani uczniem, odpowiadam. Ostatnią lekcję miałem z panią przed dwoma miesiącami. Andrzej? krzyknęła zaskoczona. Jak ty wyglądasz? Nie poznałam cię, chłopcze. To nic, proszę pani, to tylko stare miasto troszeczkę mnie wyczerpało. Niedługo wychodzimy do niewoli. Nie mów o niewoli, przerwała mi nauczycielka. I ją przetrwamy, na pewno. Tak, proszę pani, naród polski jest ze skały tytanowej. Nie wiem, co prawda, co to jest skała tytanowa, ale wyobrażam sobie, że jest niezwykle twarda i wytrzymała. Przyniosłem pani wodę, słucharki i trochę cukru. Proszę, o to one. Podałem nauczycielce prezenty. Wejdź, proszę. Wpuściła mnie do środka, do pokoju, w którym wielki koncertowy fortepian Bechsteina stał otwarty. Siadaj, mój drogi, na swoim miejscu przy fortepianie. Ale ja, proszę pani, mam sztywne palce, tylko jeden palec wskazujący u prawej ręki mam ruchomy tłumaczę. Rozumiem, Andrzej. Niemniej siadaj, nakazała. Krępuję się, proszę pani. Na starówce grałem kolegom, ale teraz... Siadaj, nie opowiadaj. Zagrasz kołysankę Griga, tą, którą tak lubisz. Zaczynajmy. Z panią Stokowską nie było żartów. Uderzyłem w klawisze. Przepiękna kołysanka Griga składa się z dwóch części. Pierwsza jest melodyjna, głaciutko płynie, jest wrażliwa, chwytając za serce. Druga jest trudniejsza, lecz piękniejsza harmonicznie. Pierwszą część grałem dobrze, druga natomiast nigdy za dobrze mi nie wychodziła. Trudniej ułożyć jest bowiem palce. Kiedy jednak zacząłem ją grać dzisiaj, na tym spotkaniu z panią nauczycielką, obie części wyszły mi zadziwiająco dobrze bez oporu. No, to ci gratuluję, kochany. Starego miasta ci było trzeba, żebyś mógł bezbłędnie zagrać całą kołysankę, powiedziała z uśmiechem nauczycielka. Andrzej Cielecki.